Kart historii Obserwacje UFO nad Holland w stanie Michigan w USA w 1994 roku 8 marca 1994 roku w południowo-zachodniej części stanu Michigan doszło do interesującej manifestacji UFO. Mieszkańcy miasta Holland i jego okolic byli świadkami pojawienia się na niebie tajemniczych świateł. Niebieskie, białe, czerwone i zielone światła czasem stawały się być przymocowane do cylindrycznego obiektu, by następnie wykonywać niecodzienne manewry ponad taflą jeziora Michigan. Około 21.30 czasu miejscowego operatorzy linii 911 zaczęli odbierać masowo zgłoszenia o sznurze świątecznych świateł widniejących wysoko na niebie. Niektóre źródła podają, że całe starzenie zostało zaobserwowane przez około 300 osób, w tym funkcjonariuszy policji, Światła były widoczne z różnych miejsc nad jeziorem Michigan. W wyniku niekończących się zgłoszeń, jeden z operatorów telefonu alarmowego postanowił skontaktować się z operatorem radaru Narodowych Służb Meteorologicznych. Rozmowa pomiędzy nimi została nagrana, a w późniejszym czasie dostała się do mediów. Na nagraniu słychać, jak pracownik służb meteorologicznych opisuje ruchy dużego obiektu oraz mniejszych obiektów, które widoczne były na ekranie radaru. Według niego nie mógł to być opad atmosferyczny, gdyż wysokość na jakiej znajdował się obiekt była zbyt duża. Jeden z nich przebył odległość 20 mil w 10 sekund. Funkcjonariusz policji w Howland Jeff Fellhouse poprosił operatora radaru o wychwycenie trasy lotu UFO. Według pracownika służb tajemnicze obiekty poruszając się w trójkątnym szyku przeleciały nad Howland w kierunku południowo-zachodnim. W pewnej chwili jeden z nich odstąpił od wcześniejszego szyku, lecz po chwili powrócił na miejsce. Operator radaru dodał Pojawiły się trzy, czasem cztery sygnały. Nie były to samoloty, ponieważ one są widoczne jako kropki, zaś te obiekty były wielkości połowy paznokcia. Obiekty poruszały się w kierunku Chicago. Podczas pracy w służbach meteorologicznych nigdy nie widziałem czegoś takiego. Oficjalnie zostało przyjęte, iż nie ma żadnego zapisu tego, co zaobserwował radar tamtej nocy, jednak Dave Raynard z biura śledczego do spraw tajemnic i zagadkowych zjawisk Twierdzi, że otrzymał kopię raportu pracownika NSM, który obsługiwał radar tego wieczora. Twierdzi też, iż rozmawiał z byłym pracownikiem strefy 51 o pseudonimie Fred, który uważa, że wie, co tak naprawdę wydarzyło się tamtego dnia. Według niego było to spotkanie UFO z czterech stron świata. Scott Writer z okręgu Grand Haven widział dziwne światła 7 marca 1994 roku o 22.30. Wyglądały jak pięć samolotów lecących blisko siebie. Gdy jeden błysnął, błyskały też pozostałe. Jeden po drugim od prawej do lewej. Narodowe służby meteorologiczne starały się trywializować całą sytuację. Nie ma związku pomiędzy sygnałem wyświetlanym przez radar a UFO, powiedział Dean Gillesian, kierownik regionalny służb meteorologicznych. Gillesian twierdzi tak, pomimo tego, że radar pokazywał pewne wskazania. Kluczem do całej sprawy są zaznania świadków, którzy widzieli obiekty na wysokości wierzchołków drzew, podczas gdy radar znajdował się na wysokości 10 tysięcy stóp. Należy zwrócić uwagę na pierwsze zgłoszenia mówiące o sznurze świątecznych świateł widniejących wysoko na niebie. Randy Murphy i jej mąż z okręgu Ada obserwowali ogromny obiekt, który znajdował się na wysokości 100 stóp ponad czubkami drzew rosnących obok ich domu. To coś miało cztery światła i wydawało miękki hałas, jak pojedynczy silnik odrzutowca, zaznała Randy Murphy. Zjawisko to było widoczne jeszcze do 10 marca. Nigdy nie udało się wyjaśnić jego natury. Źródło UFOCasebook.com Tłumaczenie i opracowanie Alien000 Czytał Ivelios.